Zapraszam, Katarzyna Koba. Jesteś jedynym w Twojej okolicy fanem latania, nikt Cię nie rozumie, nocami śniesz o przestworzach i szukasz kontaktu z innymi wariatami, którzy nauczą Cię fruwać. Chcesz tego spróbować, to napisz, a może będziemy mogli Ci pomóc. Taka właśnie informacja widnieje na stronie internetowej Waltera Wojciechowskiego, którego bardzo serdecznie witam w naszych radiowych progach. Dzień dobry. Dla tych, którzy jeszcze nie rozpoznali naszego gościa, Walter Wojciechowski to wieloletni członek kadry narodowej i sportowego teamu pro paragliding. Takie fanfary powinny teraz zabrzmieć na powitanie, nie? Mhm. Walter, powiedz, lubisz podróżować? Bo nasza audycja będzie trochę o podróżowaniu. Podróżowanie jest nieodłącznym elementem sportu, który uprawiam, także muszę. Lubisz podróżować? Tak, bardzo lubię. Nasza audycja e, mm. ma za zadanie zachęcać słuchaczy do podróżowania, mm. do poznawania, obserwowania. E, dziś właśnie tak, że będziemy to robić, jednak z nieco innej perspektywy z lotu ptaka. Jesteś e, szczęśliwym posiadaczem uprawnień na paralotnie, paralotnie z napędem, motoparalotnie, tak zwaną trajkę, dobrze powiedziałam? Tak jest. A także tandem. Posiadasz od prawie 15 lat licencję pilota. Czy to właśnie Mito de, de Ikarza budził w tobie chęć dosłownego wzniesienia się ponad wyżyny? Jeszcze uzupełnię od e, dwóch tygodni jestem mechanikiem paralotniowym, czyli w tym momencie mam już komplet wszelkich paralotniowych uprawnień. No to gratuluję tutaj <śmiech> na naszej antenie. Je, jeśli chodzi o to, jak, jak zacząłem mhm. przygodę z lataniem, to to niestety nie, nie ma to żadnego związku z moimi marzeniami, z, ze snami, z dzieciństwa i tak dalej. To, to był zupełny przypadek. Namówił mnie do tego kolega, który e, uczył mnie snowboardu, kiedy ta dyscyplina sportu w naszym kraju e, raczkowała. Kiedyś zadzwonił do mnie i powiedział, żebym przyjechał w góry, to zobaczę coś bardzo fajnego. No, miałem czas, więc pojechałem e, do Międzybrodzia Żwieckiego i tam na niebie po raz pierwszy zobaczyłem paralotnie. To były Mistrzostwa Polski w paralotniarstwie i zostałem na tych mistrzostwach, oglądałem je przez, przez tydzień, po tygodniu kupiłem tam sobie sprzęt i zapisałem się od razu na kurs. I tak sobie pomyślałeś, że to jest to? Tak, po, pomyślałem, że ja też tak chcę latać pod chmurami, bo zobaczyłem ludzi, którzy latali bardzo, bardzo wysoko, tak że prawie ich nie było widać. No i, i za miesiąc pojawiłem się znowu w tym samym miejscu na, na moim kursie paralotniowym. Już ze swoim sprzętem, było nas 17 osób, spośród nich tylko ja zostałem do, do dzisiaj w lataniu. No i tak to się toczy od, od ponad pozostała. 15 lat. E, Walter, za, za moment zapytam cię <coughs> właśnie o twój pierwszy lot, ale musimy naszym słuchaczom powiedzieć tutaj e, e, troszkę o tych lotniach, no bo jest i para lotnia, i motolotnia, e, i paralotnia z napędem. Czym to wszystko się od siebie różni? Są lotnie i paralotnie. I lotnie to jest sport, który y, mnie nie dotyczy zupełnie. Y, lotnia to jest statek powietrzny zbudowany na, na aluminiowej konstrukcji najczęściej, chociaż w tym momencie one się rozwinęły też na kilka gałęzi, ale to jest jakby inna dziedzina. Ja natomiast zajmuję się paralotniarstwem i od tego paralotniarstwa jeszcze pochodzą właśnie paralotnie z napędem, czyli pilot zakłada na plecy napęd paralotniowy, czyli silnik ze śmigłem, który go pcha i pomaga mu latać. To jest taka forma paralotniarstwa, do której nie potrzeba słońca, nie potrzeba termiki, a przede wszystkim to, co, co mnie najbardziej zajmuje, to latanie termiczne, czyli na pa zwykłych paralotniach, bez napędu, bez benzyny, bez, bez wspomagaczy. Ja jestem pilotem paralotniowym. O, o tym, jak wygląda taka paralotnia, także porozmawiamy za moment, no to teraz o tym swoim pierwszym pamiętnym locie. Mm, więc kiedy wróciłem z, z Mistrzostw Polski, już ze swoim sprzętem, a jeszcze zupełnie nie przeszkolony. W związku z tym, że mieszkamy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, blisko różnych górek, zabrałem mój nowy sprzęt do Olsztyna, wyszedłem na, na, na najwyższe wzniesienie i, i spróbowałem wystartować. Mi się udało i tak przez miesiąc codziennie zlatywałem z tej górki, aż dotrwałem do, do mojego kursu. Oczywiście to w, w nie wyglądało dobrze. Odniosłem kilka ran, ale, ale, ale bardzo, bardzo się do, do tego latania zapaliłem, jeszcze bardziej się zapaliłem i, no i wylądowałem w końcu na, na szkoleniu w Międzybrodziu Żywieckim i, i tam rozpocząłem swój kurs. Mm -hmm. No to teraz trochę o tym sprzęcie. Czy ciężki jest taki cały ekwipunek? Z czego się składa? Ekwipunek paralotniarza podstawowy, taki, który on musi mieć, żeby, żeby latać, to jest paralotnia, która waży około 7 kg, uprząż, która waży około 5-6 kg, spadochron ratunkowy 2 kg, i, i jakiś kask, buty, kombinezon. To są, to są podstawowe rzeczy, które musimy mieć, czyli tak, w, w, w między 15 a 20 kg to wszystko się mieści. Potem, w miarę naszego rozwoju paralotniowego i zaawansowania, dochodzą dodatkowe elementy takiego wyposażenia radio, wariometr, GPS, aparat fotograficzny i dużo różnych innych rzeczy. I w sumie mój sprzęt w tym momencie waży około 30 kg. A co z ubezpieczeniem? Każdy z nas jest ubezpieczony. Przepisy y, mówią, że każdy paralotniarz musi mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, co jest naturalne i zrozumiałe, bo podczas naszego latania możemy y, wyrządzić komuś szkodę no to dobrze jest być zabezpieczonym przed takim wydarzeniem. Na przykład e, wylądować na jakichś przewodach elektrycznych, wyłączyć prąd we wsi i wtedy... E, Zdarzyły ci się kiedyś takie ekstremalne sytuacje? Może nie akurat wylądowanie na tak niebezpiecznym? Nie, nie uh -huh. nigdy nie, nie korzystałem z mojego ubezpieczenia OC. Obyś nigdy nie musiał skorzystać. Y, y, prowadzisz także sam szkolenia. Czy na takich pierwszych zajęciach... Y, Młodzi adepci paralotniarstwa są przerażeni. To, to całe nazewnictwo, które krąży wokół tego tematu i właśnie sprzęt i, i wszystkie zasady bezpieczeństwa. No to taka nowość dla nich wszystkich. Najczęściej trafiają do nas ludzie, którzy bardzo chcą latać. Paralotniarstwo to jest sport naprawdę dla każdego. Każdy może bawić się w paralotniarstwo na, na swój sposób. Można go uprawiać wyczynowo, można latać bardzo wysoko bardzo daleko, bardzo długo, albo zlatywać tylko z małej górki na pazurki. Można mieć 16 lat zaczynając no. lub mieć 90, bo Kondycja fizyczna nie jest y, nieodzowna. Podstawowa kondycja fizyczna. Trzeba potrafić, trzeba móc przebiec kilka metrów, bo tylko tyle wystarczy, żeby wznieść się w powietrze. Walter, powiedz, na czym polegają właśnie takie zawody? Jak wygląda cykl przygotowań? No bo sam powiedziałeś, że w takich zawodach bierzesz udział dość często. Zawody to wyścig. Najczęściej, najczęstszą formułą zawodów są wyścigi po punktach zwrotnych. Tak jak, jak regaty, żaglówek, my też musimy wystartować w powietrze, czekać na otwarcie się pylonu startowego. Kiedy wybije godzina na przykład 12, wszyscy musimy Wlecieć w określony obszar i potem po, po wyznaczonej przez organizator, organizatora trasie przelecieć jak najszybciej i wylądować na mecie. To są podstawowe zasady. I wygrywa ten, który najszybciej tą trasę pokona. Ile osób bierze udział w y, takich... No bo rozumiem na przykład, że jest Puchar Polski, Puchar Europy, Puchar Świata. Tak to wygląda? Mm -hmm. y, zawody są rozgrywane w systemie pucharowym lub, lub są to na przykład mistrzostwa po, y, poszczególnych krajów. Y, najczęściej takie zawody trwają około tygodnia, czyli zaczynają się y, w, w niedzielę i kończą, i kończą w sobotę. Paralotniarstwo to sport bardzo, bardzo indywidualny. Każdy nawet z zawodników wybiera sam sposób, w jaki, w jaki będzie przygotowywał się do, do startu w zawodach i takie przygotowania po prostu polegają na tym, że że, że latamy. Po prostu dużo latamy i yy, jeżeli chcemy przyłożyć się do jakichś tam konkretnych zawodów bardziej, no to w tym miejscu, w którym te zawody będą rozgrywa rozgrywane, to w tym miejscu trenujemy, latamy, wykonujemy jakieś yy, zadania związane w, z, tym, z tym rejonem. Czy możemy zaryzykować jakąś liczbą? W ilu yy, zawodach tego typu brałeś udział? Tak. Myślę, że w około 40 do tej pory. Yy, średnio to było to było pięć zawodów w ciągu roku, a startuje od, od jakiegoś 2002. No to teraz o sukcesach? <śmiech> Trudno mówić o tych suk sukcesach, dlatego że one dla każdego z pilotów yy, mają różne znaczenie. Dla mnie ja bardzo się cieszyłem, kiedy zająłem drugie miejsce na, na pucharze skrzycznego. Yy, to były jedne z moich pierwszych zawodów. I stanąłem na podium między dwoma mistrzami Polski, między Krzyśkiem Ziółkowskim i, Krzy i Krzyśkiem Dudzińskim z Zakopanego. I był to dla mnie wielki dzień i chyba... Nigdy się już nie powtórzył, żebym między takimi sławami stawał na podium. Potem w wyniku mojej, mojej działalności sportowej zająłem w polskim rankingu tak wysokie miejsce, że, że zostałem powołany do kadry narodowej. Dostałem takie samo powołanie jak w, wtedy właśnie, jak Adam Małysz na przykład. No to, to, to, to też była nobilitacja dla mnie i bardzo się z tego cieszyłem. No i czwarte miejsce w polskim rankingu, to, to, to, jest, to jest dla mnie coś... Z czego się bardzo cieszę. A my tym bardziej cieszymy się, że dzisiaj znalazłeś czas i przybyłeś y, do naszego studia. Najbliższe zawody, do których się przygotowujesz, to. Trofeum Montegrappa we Włoszech to będzie w marcu. Co paraletniarze robią w takim razie, właśnie zimową porą? No bo przecież nie sklejacie modeli. Paralotniarstwo to jest sport, który. Y, I tu się pewnie właśnie. uprawia się dziedzin. przez y, mhm. cały rok. To nie jest sezonowa dyscyplina sportu. Bawimy się w latanie przez cały rok. Przy czym Zimą ono wygląda troszeczkę inaczej, dlatego, że żeby latać wysoko i daleko, potrzebne nam jest słońce, potrzebne nam są prądy wstępujące i termika, która powstaje dzięki temu, że ziemia ogrzewa się od słońca. Kiedy leży śnieg, no to tej termiki nie ma i możemy latać w troszeczkę ograniczony sposób, ale jest, jesteśmy w powietrzu, poza tym latam wtedy z napędem właśnie, zimą latam najwięcej z napędem na plecach, ponieważ nie ma termiki, więc pomagam sobie silnikiem. No, i jeszcze można wyjechać gdzieś za granicę, oczywiście, zimą. No to teraz, tak jak parolotniarze, bierzemy rozbieg i startujemy. Gdzie startujemy zatem? Czy możemy wymienić takie najpiękniejsze miejsce, które zobaczyłeś z góry? Jestem z Częstochowy, i tutaj zrobiłem pierwsze kroki w powietrzu. Więc polecam Jurę Krakowsko-Częstochowską. To jest latanie w małym wymiarze, ale, ale okoliczności przyrody są piękne, więc, więc tutaj też można przeżyć jakieś uniesienia związane z lataniem. Mekką polskiego paralotniarstwa jest Szczyrk. To jest związane z tym, że mamy tam trzy startowiska na trzy kierunki świata i wyciąg na, na, na górę. I tam najwięcej w każdy weekend, w, ka w, każdy, w każdy czas, kiedy, kiedy ludzie mogą zająć się lataniem, można spo spotkać najwięcej e, latających paralotni na niebie. E, poza tym możemy latać za wyciągarką, startować za wyciągarką. To jest świetne rozwiązanie dla ludzi z nizin, dlatego, że latanie nie musi wiązać się z, z górami. Wystarczy... Kawałek prostej łąki, sprzęt, który nazywa się wyciągarka, ludzie odpo, odpowiednio przeszkoleni w tym zakresie i wystarczy dobra pogoda. Jesteśmy w powietrzu po 20 minutach czy, czy, czy godzince od wyjechania z domu, możemy latać, skończyć latanie i wrócić do swoich obowiązków. No i, i podróże zagraniczne. Podróże zagraniczne, które u mnie zaczęły się od, od wyjazdu na Słowenię do Chorwacji, do Włoch, do Francji, do Hiszpanii. No i poza nasz kontynent do Australii. Odwiedziłem również czy krainę kangurów. Się, no właśnie, czy różni się czymś? Technika e, latania na paralotni? E, europejska technika od właśnie na przykład techniki australijskiej? Czy nie? Nie, lata się tak samo. Tylko, że warunki w Australii e, są inne. E, dlatego Dlatego właśnie podróżujemy, żeby nie latać w tym samym miejscu, tylko żeby, żeby odwiedzać yy, no, nowe miejsca, nowe warunki meteo, które nas spotykają. Bo to latanie, to dlatego tak ludzi do niego ciągnie, dlatego ja to robię, ponieważ każdy lot jest inny. Nawet jeżeli się go robi w tym samym miejscu, nawet jeżeli startuje się z tej samej góry. To zawsze wiatr wieje z inną prędkością, z innej strony. Chmury są na innej wysokości, jest inna temperatura, termika jest inna. I naprawdę za każdym razem może nas spotkać w powietrzu ciekawa przygoda. No to jak możemy zacząć ze sportem paraglidingu? <śmiech> Jeżeli ktoś myśli o tym, żeby uprawiać ten sport, absolutnie nie powinien robić tego sam na własną rękę, dlatego że y, można sobie zrobić krzywdę. Tak samo jak, jak nie powinien uczyć się jeździć samochodem samemu, tak i tutaj e, powinien skontaktować się z najbliższym ośrodkiem e, szkoleniowym, z, z, ze szkołą paralotniową i tam e, pod okiem e, wykwalifikowanego instruktora może zrobić pierwsze kroki. Taka, takie szkolenie trwa około e, tygodnia e, i po tygodniu, Adept może podejmować decyzję, czy, czy jego to bawi, czy on chce dalej bawić się w paralotniarstwo, czy, czy była to jednorazowa przygoda. Bo jeżeli chce, to musi przejść jeszcze jeden dodatkowy kurs, taki kurs dla zaawansowanych pilotów, który trwa kolejny około tygodnia. I po tym kursie zdaje egzamin, dostaje państwowe uprawnienia do uprawiania paralotniarstwa i wtedy już może latać wszędzie z wyłączeniem tych miejsc, w których jest to zabronione ale przestrzeni, z której możemy korzystać jest bardzo, bardzo dużo, także można pra praktycznie latać każdy wokół swojego domu bez problemu. Mam teraz takie pytanie trochę z innej beczki. Czy wolisz świat tutaj, będąc na dole, czy wolisz patrzeć na świat z góry? Czy faktycznie jest tak, że zostawiasz wszystkie swoje problemy, zmartwienia, kłopoty, czy je masz, czy nie masz, na dole? Właśnie takie jest latanie. To, to, to jest narkotyk. Jeżeli jesteś w powietrzu, to zapominasz o wszystkim, zapominasz dokładnie o, każdy, o każdej chwili, czy ona jest dobra, czy jest zła, no nie wiem, ja nie myślę o niczym, nie mam ani takiej potrzeby, żadne myśli do mnie nie przychodzą, zajmuje mnie tylko lot, zajmuje mnie tylko robienie tego lotu, trwanie w powietrzu i nie jest dla mnie ważne to, co dzieje się na... Na Ziemi. Zajmuję się tylko tym, żeby, żeby ta chwila trwała jak najdłużej. Jeżeli nie będę myślał o, o, o locie, o tym, gdzie znaleźć noszenia i jak je wykorzystać, jak wykorzystać sprzęt i swoje umiejętności, jak to wszystko połączyć, to będę na Ziemi. Więc nie mogę y, pozwolić na, na chwilę dekoncentracji, ponieważ za chwilkę będę na Ziemi. Nie zawsze w powietrzu dopada stres wysokościowy. Czy właśnie jako doświadczony paralotniarz polecałbyś mi tego typu kurs, dlatego, bo, bo by mi na przykład przeszedł lęk wysokości? Lęk wysokości to, to naturalna rzecz. Każdy z nas boi się przez przestrzeni. Każdy z nas, jeżeli podejdzie do, do krawędzi dachu, to, to będzie się bał i zrobił Nawet krok wstecz. Walter Wojciechowski. Nawet Walter Wojciechowski. Te, teraz, jeżeli wejdę na dach, to, to będę się obawiał. Jeżeli jestem w powietrzu i mam ze sobą swoją paralotnię, to się nie boję, ponieważ ufam mojemu sprzętowi. Wiem, że jest y, sprawdzony, wiem, że, że jest sprawny technicznie i, i nic mi nie grozi. Ale każdy, kto zaczyna, naturalnie obawia się y, wysokości, a potem ten, ten lęk mu powolutku, krok po kroczku mija, ponieważ on zdobywa wysokość stopniowo, te loty na początku są niskie, one mają metr, dwa, pięć, dziesięć i tak kroczek po kroczku, najpierw nad trawą, potem nad, nad drzewami, potem wyżej do 100 do dwustu metrów, a, a, a kończymy tak jak właśnie w tej Australii na czterech tysiącach. A niedawno mój kolega w, w, na zawodach w Afryce był na lekko ponad pięciu tysiącach metrów. Latając na paralocie. bez żadnego silnika, wykorzystując po prostu y, słońce, termikę i, i chmury. Powiedz, Walter, czy takich właśnie lotów mamy dziś życzyć? Bezpiecznych i jak najwyższych? Bezpiecznych i, i żeby w nich y, za każdym razem wydarzyło się coś nowego. Szanowni Państwo, to ja przypomnę na koniec, że dzisiaj gościem audycji z cyklu z mikrofonem dookoła świata był Walter Wojciechowski, wieloletni reprezentant Polski w paraglidingu. Szczęśliwy, posiadacz uprawnień na paralotnie, paralotnie z napędem, motoparalotnie i tandem, a także od 15 lat Walter posiada licencję pilota, a od dwóch tygodni jest także mechanikiem paralotniowym. Dziękuję ci bardzo serdecznie za przybycie do naszego studia i mam nadzieję do zobaczenia w powietrzu. Mogę tak powiedzieć? Żegnasz się czasami tak ze swoimi kursantami? Tak, to jest, to jest popularne pożegnanie. Do zobaczenia w powietrzu albo dobrego warunu. No to w takim bądź razie, szanowni państwo, wam także życzymy dobrego warunu. Do usłyszenia.